Witajcie! Dzisiaj jedenasty odcinek wraz z nowymi informacjami. Będzie o czekoladzie, pamiątkach Napoleona i rowerach Land Rovera. Zapraszam! Czekolada. Według słownika jest to wyrób cukierniczy z masy kakaowej z cukrem i innymi dodatkami. Zresztą czekolady chyba nie trzeba przedstawiać. Równie powszechnie wiadomo, że najzdrowsza to ta gorzka. Ale dlaczego? Naukowcy z Louisiana State University odkryli czemu wpływa ona pozytywnie na nasze zdrowie. Okazuje się, że czekolada jest ulubioną przekąską niektórych bakterii zasiedlających nasz przewód pokarmowy. To dzięki nim produkty rozkładu czekolady o silnym przeciwzapalnym działaniu łatwiej się wchłaniają i korzystniej wpływają na nasz układ odpornościowy. Autorzy badań podkreślili, że możemy zwiększyć korzystne właściwości tej słodkości poprzez dodanie do niej owoców, takich jak granaty czy jagody acai. W północnej części wyspy Korsyki znaleziono nieznane dotąd pamiątki po Napoleonie. Znajdowały się one w drewnianym kufrze na strychu starego domu w górach. Sam Napoleon Bonaparte urodził się na Korsyce, ale wspomniane pamiątki pochodzą z czasów zesłania cesarza na wyspę świętej Heleny. W tym miejscu znalazły się najprawdopodobniej za sprawą tajemniczego wiernego sługi. Wśród przedmiotów, które zostaną wystawione na licytację znajdują się m.in. laska z kości słoniowej, z którą Napoleon przechodził się po wyspie, świetnie zachowana jedwabna koszula nocna, którą nosił przed śmiercią oraz kosmyk jego włosów. Aukcja odbędzie się w Fontainebleau. Organizowana jest przez francuską firmę Osenat. Ceny wywoławcze mają być relatywnie niskie. Nóż z kości słoniowej do otwierania listów wyceniono na, bagatela, półtora tysiąca euro. Mało kto wie, że Land Rover, czyli brytyjska marka samochodów terenowych, ma powiązania z rowerami. Początkowo firma nazywała się Rover, co kiedyś w języku angielskim znaczyło wędrowiec. Firma ta działała od 1883 do 2005 roku, kiedy to zbankrutowała. Na początku swojej działalności Rover produkowała rowery. Wprowadziła również obecny model rowerów, czyli napędzanych łańcuchem oraz o wielkości koła tylnego równej wielkości koła przedniego. Chińska marka Rover z pierwszym samochodem ujrzała światło dzienne w 2007 roku. Saiz, czyli Shanghai Automotive Industry Corporation chciała początkowo wykupić rowera, lecz po przejęciu jej, tego rowera, przez BMW, a później przez Forda, już pod nazwą Land Rover, stało się to niemożliwe. Tak powstała marka Rover. Aktualnie Land Rover jest w posiadaniu indyjskiego koncernu Tata Motors. Dzięki za słuchanie, jeżeli chcecie być na bieżąco z audycjami, zapraszam do polubienia fanpage'a facebook.com/8 Gatek. Słyszymy się już jutro!